i podcast znowu nadaje. Cześć, jestem Krzyszman, a wy podcastu Jaskinia Głupoty. najgorszego polskiego podcastu. Ach, fajnie, jest. Jestem sobie w Parku Chorzowskim, siedzę sobie na polanie i nagrywam Jaskinie Głupoty. No, odważne z mojej strony, prawda? Yy... A szczególnie odważne jest to, że zawsze się wstydzę nagrywać w miejscach publicznych, a tutaj jestem właściwie na polanie, no niby ludzie inni też są, ale nie każdy trzyma gąbkę tak jakby gadał właśnie do jakiegoś dyktafonu, albo co gorsza do mikrofonu. I sobie tak myślę, że częściej tak będę nagrywał, no bo ciepło jest, to jest pierwszy czynnik. To jest ciepło, no i nie można tak siedzieć w domu, znowu, że nagrywać tylko w domu, no bez przesady. Trzeba też wyjść do ludzi, tak, trzeba wyjść do ludzi. Właśnie wychodzę dzisiaj do ludzi yy, i będę będę nagrywał, o czym będę nagrywał, będę, dam wam relację jak było na koncercie z WOU2 ten oczy w Sosnowcu. Yy, więc ogólnie to wam powiem, yy, że byłem sobie, no, na tym w tam miały grać zespoły takie jak Magda Anioł. To jest zespół właśnie Magda Anioł, Arkanoego. No tego chyba nie muszę już przedstawiać i 2 ten 2 3 Chrześcijański metal. Właściwie na 2 tm 2 3 tam pojechałem. Oczywiście później miałby być jakiś Deus Neus czy coś takiego i Katolika Front, ale no na tym nie byłem akurat. No więc y, poszedłem sobie na 2 tm 23 3 Spotkałem tam marynarza, tak, tego marynarza z podcastu Na Wesoło, y, który ostatnio nie jest y, zbyt dobrze oceniany. Y, no nieważne, spotkałem go tam. Y, no i no i byliśmy tam. Niestety nic razem nie nagraliśmy bo się nie dało, dlaczego właśnie o tym w dzisiejszym odcinku. Więc ja więcej nie gadam, po prostu zapraszam Was na tą relację. We see the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 Na trawce no i trzeba coś poopowiadać, tylko patrzę się, czy ludzie się na mnie patrzą, a nie patrzą się nawet. Więc dobrze. Zacznijmy od dojazdu. Całość się działa 7 maja roku 2010. No, pora wiosenna. Tydzień po beatyfikacji Jana Pawła II i właśnie z tego powodu ten koncert się odbywał. Był to koncert dziękczynny za to, że Jan Paweł II został, został zbeatyfikowany. Różnił się od tego koncertu, który był w Dzień Beatyfikacji na rynku w Krakowie, bardzo dużo. Tutaj po prostu się grało, no dziękowało się za to, a tam oczywiście były przypomnienia, filmiki leciały o papieżu. Dla porównania, no po prostu to, co to z tym co w Sosnowcu było dwa razy lepsze. Tak patrzę na tych rowerzystów, którzy tu jeżdżą, to widziałem gościa, któż, którego widzę za każdym razem, kiedy jeżdżę na rowerze. Czy gram w tenisa, za każdym razem do cholery jest ten gościu. Ja sobie nagrywam, a ten gość przejeżdża przez trawy, przez, przez ścieżkę rowerową. No ludzie, widać, że to jest bardzo aktywny gość. W przeciwieństwie do mnie. No w zimę, w zimę, bo teraz to dom służy mi do miejsca do grania na gitarze, przeglądania internetu i spania. No, właściwie tak to to raczej zawsze wychodzę, a to, że ostatnio gram dużo na gitarze, no to już inna sprawa jest. No ale dobrze, biorę siostrę i mamy pod, pod auto i jedziemy sobie. Nie wiem czemu siostra miała ze mną jechać, po prostu chciała, no nie wiem. Nie jest to znowu taki koncert, że potrzeba mi do tego siostry, no bo ludzie. Dieceria Tarnowska to organizuje, ale po prostu chciała się przejechać, no to mówię, dobra. No to biorę siostrę i mamy w samochód i jedziemy przez Sosnowiec. Słucha, szukamy ulicy Gwiezdnej, a dokładniej Placu Papieskiego. Pierwszy, pierwsza prosta linia, jedziemy normalnie przez Sosnowiec. Dalej jest już tylko gorzej, skręcamy i nie wiemy gdzie jesteśmy. Ludzie, znajdźcie ulicę Gwiezdną w Sosnowcu, mówię wam, że jesteście mistrzami. Oczywiście, oglądaliśmy wcześniej Google Mapy i tym podobne, no ale po prostu... No, zgubiliśmy się tam. Znaczy nie tyle zgubiliśmy, co nie wiedzieliśmy, gdzie jest ta gwiezdna. Pytaliśmy ludzie, jedni mówi, że tam trzeba jechać, ludzy, że tam. Yy, dowie dowiedzieliśmy się tylko, że na Zgorzelec, na coś takiego mieliśmy jechać. Yy, czy coś, no może przekręciłem nazwę. Znaczy nie da się od Gorzelca jakoś tak bardzo przekręcić, ale może coś innego powiedziałem. No ale na jakieś takie miasto jechaliśmy. Obkrążyliśmy yy, Sosnowiec, jeden raz nie znaleźliśmy. Wyjeżdżamy z tego rosnowca zrezygnowani, ale ja jestem pełen nadziei i nie mogę przegapić okazji do porozmawiania z Licą, więc y, mówię do mamy, mamo słuchaj jeszcze raz jedziemy. No to jedziemy jeszcze raz. Pierwsze zatrzymanie się na stacji, stacji benzynowej. Ja się zapytałem gościa. Moja siostra i moja mama pojechała po... Te, po McChickeny, bo obok był McDonald's, a każdy chciał coś zjeść, więc pojechały po to, pytałem się gościa. No i dobrze nam powiedział. Już za pierwszym razem, gdy pojechaliśmy, już wiedzieliśmy, gdzie się jechało. No i teraz rozczarowanie małe. Wychodzę z auta, patrzę, y, ke, tak mało, takie małe to jest, ja myślałem, że to będzie większe i że to będzie na trawie, a to nie jest jakiś taki mały, mały placek, małe kółeczko, a nie coś takiego, no tutaj byłem rozczarowany i to nieźle wam powiem, no, no niestety, y, idę pod tą scenę, przebijam się, a tam, k a tam kto, tam marynarz mnie wita, y, paczką słonecznika, swoją drogą marynarzu, napisz mi w komentarzu, Coś Ty zrobił z tą paczką słonecznika, bo jak wychodziliśmy, to chyba już jej nie miałeś. A nie wiem, chyba całego podczas Magdy Anioł nie zażarłeś. Nie wiem. No to właśnie wtedy wtedy się spotykamy, siostra nas opuszcza, bo przecież nie będzie z nami siedziała i wbijamy się pod scenę całą, żeby posłuchać koncertu Magdy Anioł. Ja y, poszedłem pod barierki z Marynarzem wiew do jakiegoś ochroniarza zapytać się, czy są tu jakieś garderoby, coś takiego. I tutaj pocisnąłem małym kitem, że Lica napisał mi w mailu, żebym go gdzieś tam poszukał. No to on powiedział, że y, artyści, przyjeżdżają dopiero, y, artyści przyjeżdżają dopiero przed koncertem swoim. Ja myślałem, że oni tam wcześniej siedzą, no. Y, no różnie, zależy chyba od koncertu. Y, tutaj akurat y, przyjeżdżali y, tylko na swój występ, no ale dobra, dobra, słuchajcie, więc czekamy na tą Magdowanią, ja patrzę, że pod, tam pod garderobami, znaczy pod namiotem tam z paluszkami i takimi tam dla zespołów, stoi ekipa z Barmy Army, czyli Beavis, król rzepaku, razem ze swoją mamą, z jakąś tam dziewczyną, za swoją dziewczyną też tam był, no i czwótka, na takich ludzi stoi, to ja już wypatrzyłem, że z Balmy armii, no to mówię marynarzowi, słuchaj marynarz, patrz się na nich, bo oni wyczają lice. No i tak około 17.25 powiedziałem, że no słuchaj, ja do nich tam idę, ja jestem na forum... forum Forum. Jestem na forum AC Drinkers, powiem wam coś im coś tam razem na nich poczekamy. No to szedłem. Jak już było wiadomo, że oboje czekamy na lice, zadzwoniłem po marynarze, żeby przyszedł. No bo było to tak, że przecież jeśli by lica nie przyszedł, a wszedłby innym wejściem i nie byłoby możliwości z nim pogadania, to słuchajcie, miejsce w pierwszym rzędzie tracę i tracę też możliwość porozmawiania z liceą. E, więc marynarz tam stał na czacie. No ale go, po niego zadzwoniłem, że słuchaj lica będzie ulica będzie, więc po yy, y, prostu chodź tu. Yy, No i czekaliśmy trochę. Yy, raz mój wzrok zawiódł, bo z daleka ktoś szedł z brodą i z takimi włosami podobnymi do Lisy, ale że nie miałem okularów, no to, no to niestety nie wypaczyłem i zbudziłem fałszywy alarm. Po drodze widzieliśmy tam doktora Kmietę, jak wysiadał z samochodu, widzieliśmy Krzyżyka i widzieliśmy też Drężmaka, yy, czyli Roberta Drężka, gitarzysty Arki Deus Meus i... 2TM2,3 No i oczywiście Lux Torpedy, a właśnie, nie powiedziałem Wam w jakim celu tu głównie przyszedłem, bo oprócz tego, że przyszedłem tu nagrać odcinek, pojechałem też do centrum handlowego, do Silesii, Silesi jak się powinno powiedzieć, po to, żeby kupić płytę zespołu Lux Torpeda, czyli solowego projektu Licy, w którym gra właśnie Drężmak, Hans, Lica, Krzyżyk i Kmieta. Widziałem właściwie cały skład z, luksdorpery nie na koncercie jakiejś, oprócz Hansa, ale Hans to jest raper, no i w tym właśnie otoczeniu, w tym koncercie by się nie znalazł. Nieważne. Nieważne to. No i w pewnym czasie widzimy, jak nadjeżdża jakiś autobus. Później staje, później grupka dzieci podbiega do, do toalety. Tak, to były dzieci Licy, nie tylko Licy, na przykład Ślimaka też innych wokalistów, nie wokalistów, a grajków religijnych. Y, też podbiegają do toalety, robi się kolejka mała. I kto idzie potem? O tym za chwilę. Y, teraz Wam powiem o tym koncercie Magdy Aniu. Ja jej nie słuchałem właściwie, bo po co no? Nie podoba mi się taka muzyka, czy podoba, ale nie jest to muzyka, którą bym puszczał sobie w komputerze, jak sobie zwykle puszczam. Po prostu, no nie moja muzyka, więc tak sobie tylko słuchałem w tle, patrząc się na ekipę z Barmy Army. No i ja wam powiem, że bardzo fajnie to wyszło, chociaż nie zwracałem na to zbytniej uwagi, ale fajnie się słuchało i było raczej git. Teraz Wam właśnie mogę puścić coś od Magdy Anioł. Chcecie? Znaczy, nie wiem czy chcecie, ale i tak Wam puszczę. Piosenkę, którą właśnie tam nagrałem. Mam nadzieję, że ją y, wrzuciłem na komputer. Jeśli nie, to będzie lipa. A jeśli jej nie wrzuciłem, a usunąłem, no to... No to Wam puszczę coś innego. No więc... Y, za chwilę do Was wrócę. Biegami. Ja tam najlepiej wiemy swoje, tam mój, gdzie serce moje. Słuchajcie, jest lepiej niż myślałem. Stoję sobie na polanie, nikt się na mnie nie kapi, a ja sobie spokojnie nagrywam. Muszę to powtarzać częściej, bo naprawdę fajnie się nagrywa i fajnie w przyrodzie. Patrzę sobie na mój rower, na mój plecach się patrzę Na wszystko tylko jest trochę nierówno. Czasami bardziej w tym kanale słychać, a czasami bardziej w tym. A poza tym jakość jest gorsza. Jakby był wiatr, to, no to byłoby gorzej. Ale na szczęście mam gąbkę i tego aż tak nie czujecie. Ale fajnie się nagrywa. No. Więc y, wracajmy do tego. Kto nadszedł? Nadszedł Robert Lica Friedrich. Jeden z moich idoli. Właściwie mój główny idol po Jezusie y, i Kaziku. Chociaż nawet chyba Lica jest moim większym idolem niż, y, niż Kazik. No więc fajnie. Y, więc y, co? Lica nadchodzi. No to ja już się uśmiecham. Biwi podnosi rękę, jak krzyż lica, lica, on do nas podchodzi, podaje y, nam rękę. Ja jestem pod wrażeniem, że aż mi się wymknęło małe, o ja pierdolę, y, myślę, że po cichu. Y, no i Lica po prostu uśmiecha się, gadamy, yy, mama Bivisa jest zauroczona Licą. Ja go proszę o zdjęcie, które wykonuje mi Bivis właśnie z ekipy Army Army, yy, której ma mi później wysłać na prywatnej wiadomości później robię zdjęcie marynarzowi, tam mama Bivisa robi sobie zdjęcie, Bivis sobie robi zdjęcie, inni też sobie robią zdjęcie, rozmawiamy o różnych rzeczach, ogólnie rozmawiamy sobie, Lica opowiedział anegdotę z Arką Noego, kiedy to sąsiadka chciała, żeby przyciszyć muzykę, przyciszyć muzykę, znaczy wyjął głośne nie i puścił jeszcze głośniej, no, i było fajnie ogólnie, byłem pod wrażeniem, że to jest taki fajny człowiek. Jest jeszcze fajniejszym człowiekiem niż sobie go wyobrażałem, ale fajnie jeszcze by było, jakby nikogo nie było i można by było sobie tak dłużej samemu z Lisą porozmawiać, wtedy by było naprawdę fajnie. Po chwili naschodzi moja siostra, która stwierdza, że eee, przecież ona ma. HTC telefon, z nawet niezłym aparatem, więc zrobi mi to zdjęcie. Więc cyk, fotka, cyk, fotka, dwie fotki wyszły nam z tego. Do tego dochodzi trzecia od Beelisa, w lepszej jakości, na której jeszcze lepiej wyszedłem, bo tamte fotki to, no umówmy się, do dupy są. Ale... Yy, yy, no ale właśnie... Yy, sobie miałem to zdjęcie z Lisą. Było bardzo fajnie. Yy, no i słuchajcie, co mi Lisa nagrał. Lica mi takiego promosa wysmarował fajnego, który stanie się chyba moją wizytówką. Ja później doby powiedziałem Jaskinia COCC. A tak to to... A zresztą posłuchajcie sobie tego. Cześć, tu Godolica. Słuchajcie podcastu Jaskinia Głupoty, a będziecie mieć kłopoty. Jaskinia COCC. No... I podsumowując ten fragment odcinka, chcę Wam powiedzieć, że spełniłem swoje marzenie, bo Lica to naprawdę jest przegość, a rozmawiać z nim to jest zaszczyt, no. Więc nagrywam dalej, a Wy sobie posłuchajcie, no, czegoś od 2-ten-2-3. anioł, a właściwie co było po Licy? Lica się, my odeszliśmy już, bo co? No bo Lica odszedł, tak? A nie pamiętam jak się rozeszliśmy. No, on odszedł po prostu, odszedł od nas, my odeszliśmy od niego i kierowaliśmy się już pod scenę. No, w międzyczasie pokazałem mojej siostrze, co tam Lica mi nagrał, y, jakie to fajne promo mi nagrał. Y, no i też była zdziwiona, że on na coś takiego się odważył w ogóle. No ale nieważne. No, po prostu y, ud udaliśmy się pod scenę, no i weszła Arkanoego. Najpierw to zaczęło się ustawiać, no bo wiecie, tu kilka, że, kilka ludzi byli. Było i to nie tylko ludzi, ale też dzieci, słuchajcie, no więc się ustawiają i co? Na perkusji zamiast stopy, który leży w szpitalu w tym teraz, bo ma wylew, yy, grał krzyżyk, właśnie z Lux Torpedy, yy, grał na kontrabasie dr Kmieta, też z Lux Torpedy. Grał na gitarze Drężmak, też z Lux Torpedy. I grał na gitarze Lica, też z Lux Torpedy. Wyszły te dzieci. No i tam wszystko było fajnie, ale najciekawszy był syn Licy, czyli Urban. Mały Urbanek. Słuchajcie, takie miny wyprawiał. Tak się starał coś robić. No widać, że to to małe jest jeszcze i takich fajniejszych ruchów na scenie nie potrafi zrobić, ale naprawdę był bardzo fajnym punktem i nie wyszło to takie, że nie umiesz Coś zrobić, tylko, że to jest naprawdę bardzo pozytywne. I bardzo pozytywne dziecko to jest, i bardzo fajne, słuchajcie. Jeśli sobie puścicie jakieś Arkę, Arkę Noego, to zobaczcie, takie najmniejsze dziecko 5 lat ma. Świetnie wyszło, świetny. Świetny tam No. I Jarka grała fajnie. No wiem, że to tak brzmi, że Arka grała fajnie, fajnie, fajnie. Nie no, ale jak na taki zespół, to naprawdę fajnie wyszło, fajnie się tego słuchało. Można było się pobawić, pokrzyczeć, poskakać. Myślę, że ja nie śpiewałem raczej, yy, bo no, takie towarzystwo. Jak tutaj za mną stoją kilka młodych emeryci i dzieci, no to, no to słuchajcie, to się tak super nie dało tego wszystkiego zrobić, ale, ale uważam, że i tak było fajnie. Yy, dobra. To co, Arka była fajna, ale była, było jej za dużo. Słuchajcie, Arka, no Arki było najwięcej w tym koncepcie i nie ukrywajmy wypadła najlepiej z tych wszystkich. Bo Magda Anioł, no to tego no nie skomentuję, bo tego nawet nie słucham, Arka Nowego chcąc nie chcąc, mi się obiła u uszy i wypadła naprawdę najlepiej z tych wszystkich. Więc więc naprawdę fajnie było. Arka jego fajnie wypadła, tylko jej było za dużo, bo grała chyba godzinę 10, godzina 20, jakoś tak. A już 2, 2, 3 grało godzina, 50 minut, 55, jakoś tak, więc nieporównywalne to są długości. Jak na taki koncert, no 2, 3 piosenki to może porównywalne, ale, no ale wiecie, no zawsze, no zawsze po prostu było dłużej. No więc posłuchajcie sobie czegoś co nagrałem od Arki Noego. Jaka! Jaka! Jaka! Jaka! Jaka! nie święta Jurka, nie święta Lena, nie święta Faustyna, nie święta Agata, nie święty Henryk, nie święty Julek, nie święty Bruno, nie święty Mikołaj, nie święta Antonina, nie święta Michalina i nie święta Bogumiła tych świętych można zobaczyć I teraz zbliżamy się do koncertu, na który tu przyjechałem. Arkanego schodzi, zabierają te wszystkie mikrofony, ustawiają krzesła. Ustawiają krzesła dla skrzypków, dla saksofonistów dwóch. Ustawiają sobie krzesło dla basisty. A nie, Kmieta już miał krzesło położone. Zabierają gitary elektryczne. I powoli wchodzą skrzypkowie. Wchodzi perkusistka, bo, bo oczywiście stopa leży w szpitalu tutaj. No i wchodzi lica wchodzi, nie, najpierw wszedł Maleo i Maleo sobie bierze elektryczną gitarę, no i gra, gra, podłącza ją, znaczy podłącza, no, bierze, gra, gra, gra, a tu nic, nic, no i ludzie stoją pod ludzie na scenie się dziwią, przecież wszystko jest podłączone, no to biorą to, rozkręcają wszystko, przypinają, przypinają, a tu co? a tu Maleo po prostu nie podpiął sobie gitary, no dla mnie to było dosyć zabawne, no bo tutaj Maleo y, naprawdę nie działa, nie działa, czemu nie działa, tutaj gra, gra, gra, gra, a tu dup, nie podpiął sobie. Y, no mi się tak nie zdarzyło, jeszcze ile grałem razem na scenie, trzy razy grałem na scenie z wykorzystaniem gitary elektrycznej, ani razy mi się to nie zdarzyło, ale może ja nigdy nie grałem na siedząco, na elektrycznej. Albo po prostu nie jestem gwiazdą takiego pokroju jak Maleo i ja jednak się bardziej troszczę o to. Ale nie, ja myślę, że ci muzycy z 2 ten 23 to oni są jedni z najbardziej ludzkich muzyków. Tak samo AC Drinkers jest, jest. ludzkie. Polscy muzycy są raczej ludzcy. No, szczególnie ci metalowi, z tego co wiem. Dobra, nieważne. Yy, nieważne, yy, bierzemy to, usadowili się yy, i moja pierwsza reakcja za mało kontaktu z publicznością, yy, no jakby to nazwać, yy, yy, no po prostu wstają, mówią, że teraz my będziemy grać, yy, yy, mówią skaczcie, bawcie się yy, i tyle, no i grają, grają, grają, i no, zero kontaktów z publicznością. Czasami powiedzą jeszcze jaką piosenkę teraz będą grać, że jest też wyróżnieniem niezłym. Y no i, no i co, no i było krótko, pomimo, że były takie piosenki jak Kantek Trzech Młodzieńców, Szema Izrael i, e, e, i Kiedy Izrael był dziesięciem, no to jednak, e, jednak naprawdę krótko było, mogło być duże i mogły być fajniejsze piosenki. Chociaż piosenki e, z tego, co e, byłem, to były fajne. No brakowało mi Barucha Taldonai, czyli e, psalmu XIII. Pod koniec zespół poprosił o modlitwę. Za Piotra Żelewiczewa stopę, żelewicza stopę, ale ogólnie było, było fajnie, było bardzo, bardzo fajnie, tylko, że krótko, no. Więc, no więc fajnie było, polecam ten zespół, zarówno, znaczy ja polecam w wersji akustycznej, bo na czadowej nie byłem, ale jak będę, to na pewno Wam opowiem o tym. No, no to na razie, bo tu ludzie jakieś idą, na razie to się na chwilę zwinę i zaraz dogram Wam końcówkę. Cię, cię, cię. mogę powiedzieć na końcu? Na końcu mogę Wam podsumować cały koncert. Było, jednym słowem, fajnie. Może nie tak jak na kulcie, może nie było to zajebiście, ale było fajnie, było dobrze. Poznałem Lice, spotkałem go, zobaczyłem na scenie jak gra i to był największy plus tego koncertu. Poza tym ogólnie było naprawdę bardzo fajnie i polecam wam koncerty 2 23 i Arkinoego. Noego. Magdy wam nie polecę, bo jej aż tak nie słuchałem. Na pewno jak się trafi okazja, żeby być na 2 2 23 czy to w zacłonie akustycznej, czy może czadowej, na pewno na tym będę. Na pewno jeśli będzie okazja, żeby porozmawiać z Lisą, to też tam się zjawię i z tym gościem porozmawiam, bo naprawdę zacny to jest gość. Yy, no. Z innych informacji to podcast Jaskinia Głupoty dostał top miesiąca za kwiecień. Przy odcinku z Korasem, to jest chyba z 3 maja odcinek, jeżeli mnie pamięć nie myli, jest napisane top miesiąca kwiecień 2011. Nie oznacza to, że ten odcinek dostał top miesiąca 2011, tylko że po prostu Jaskinia Głupoty dostała top miesiąca i pod spodem na czerwono jest napisane kwiecień 2011, czyli że ten TOP miesiąca był za kwiecień 2011. Chcę wystawić sobie jakąś taką e, informację o tym, że coś takiego było, a nie chcę po prostu pod każdym odcinkiem wpisać, że TOP miesiąca, TOP miesiąca, TOP miesiąca. Po prostu, żeby było wiadomo, jak to jest. Ja Wam bardzo dziękuję, szczególnie Tobie, HOSIE i KASPRZE, e, za to, że na mnie głosowaliście, bo dwa głosy były. E, jest to akurat trzeci typ tego typ miesiąca, trzecie miejsce zajął, ale zawsze top miesiąca, tak? Yy, no. Dla przypomnienia powiem wam, że typy tygodnia już dostałem 3, to jest ilością bardzo dużą w porównaniu nawet z innymi podcastami. No, myślę, że jestem w czołówce, jeżeli chodzi o typy tygodnia. No, oczywiście inni też dostają dużo, na przykład Radio Kogut Domowy ma dwa, Kapok nawet nie chce mi się liczyć ile tego, yy, ale myślę, że to jest nawet dużo, tak no gdzie znajdziecie promozlicą jakbyście chcieli popromować promozlicę znajdziecie w dziale w dziale może... Promu i jaskinie, tak? Promuj jaskinie. I teraz nie pamiętam tego z pamięci, to mówię. Promu i jaskinia, tam są promosy. Jest promo Pierwszy Rycerz, promo drugie Śląsk. I będzie teraz promo trzecie Lica. Więc możecie je puszczać. Myślę, że to będzie dodatkowa zachęta, jak zobaczycie, że... Jak ludzie zobaczą, że ktoś sławny mówi, słuchajcie, jaskini głupoty. Wtedy będzie naprawdę fajnie. Ja was przepraszam za montaż poprzedniego odcinka, w którym w którym było coś takiego, że że, że że że na początku poleciał konsument. No rozumiem, po prostu zapomniałem tego wyciąć. Inną sprawą było to, że że co, że Miałem wstawić kawałki piosenek, a wstawiłem całe piosenki i to dwie na dodatek. Przepraszam was bardzo za to, no nie myślałem o was. Yy, dobra, to co? No to ja będę się już zwijał, bo powoli, bo się zacieś, jałem dupa boli strasznie. Na trawie gołej siedzę, nie, nie, nie na żadnym końcu, więc szansa, że spodnie będą zielone niby jest. No i do domu będę się zwijał, bo trzeba się jeszcze pouczyć pograć na gitarze i to zmontować. Dzięki bardzo za wysłuchanie, mówił Krzyszmen, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Komentujcie, słuchajcie mnie na jaskinia. podcast.pl i na jaskiniajestdodupy.pl Kochajcie lubcie się, dobro ci, dobre sobie dawajcie, słuchajcie, komentujcie, polecajcie znajomym, cześć! Bardzo prosimy teraz, cały czas, bo... Nasz Piotrek walczy o życie eee, w szpitalu po, po Wylewie jest, e, jest w śpiączce i bardzo prosimy o, o modlitwę za niego. Dobrze? Okay? ok? Dziękujemy bardzo. To jest perkusista 2TM23 zespołu Armia, zespołu WW i należy do rodziny pospieszalskich też, też grał w zespole Malaure Rockers, także. I też w Izraelu oczywiście, też. Także wiele, wiele zespołów by po prostu osierocił. Także tak naprawdę prosimy, prosimy o modlitwę. A poza tym jest naszym wspaniałym, wspaniałym człowiekiem wspaniałym przyjacielem. Dziękujemy bardzo.